Pracujmy wspólnie, aby pracowitość, gospodarność, patriotyzm podnania w jeszcze większym stopniu przyczyniały się do rozkwitu naszej ojczyzny Nie tylko dla Ormte. Jak zauważyliście, pewnie mówię dzisiaj lekko zciszonym głosem, ale to dlatego, że zapraszam Was na wystawę do muzeum. A w muzeum trzeba troszeczkę ciszej mówić, no bo się dzieje dużo rzeczy. I to jest właśnie ten moment w podcaście, który bardzo ciężko przekazać. Będę starał się to wam wszystko jak najlepiej powiedzieć, bo znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu na wystawie Neonów. Poznań był znany z tego, że Miał piękne neony, wszystko było naprawdę świecące, piękne, ogólnie fantastyczne, no ale z biegiem lat neony niszczały, nie miał kto ich naprawiać i to wszystko, to wszystko gdzieś tam znikało, psuło się, ale, ale ktoś to ocalił. I właśnie ta wystawa, i właśnie to spotkanie dzisiaj z Wami, myślę, że zrobimy taki mały wstęp i potem pojedziemy z resztą moich poznańskich wycieczek słownych i pożegnamy się w muzeum, ale żeby zacząć wszystko od początku jeszcze raz. Czy już taśmy przerzucone na stronę, tam gdzie muzyka waży tone, a wszystkie inne podeptane i spalone? Klimacik, sowcik, lajcik, bansik. To nie dla mnie jest temacik więc sprawdź co mówi Hansik. go poznań, go, go, poznań, go. Na końcu świata nawet poznasz to. Tych rozwiązań, mocnych, obowiązań, Z Lubie los ślepy. Jedzie płyta pod sklepy. Liczą się konkrety, jak u kobiety duże uda. Nie wątpię, czy mi się uda w ogóle. Ja, go, go, go czy to, co jest tutaj na ścianie napisane, a mianowicie o autorach projektów poznańskich neonów wiadomo niewiele, a to przede wszystkim dlatego, że najczęściej nie traktowali tego zajęcia jako pracy twórczej. Był to raczej sposób na stosunkowo szybkie podrypenowanie finansów swoista forma artystycznej autury. Żaden z projektantów poznańskich neonów nie włączał ich do swojego dorobku artystycznego. Zachowało się także niewiele projektów, choć przecież Poznań iluminowały setki neonów. Znakomita większość około stu, pochodząca przede wszystkim z lat 60 wieku przechowywana jest w archiwum Zachładowym Urzędu Miasta Poznania. Twórc twórcami poznańskich neonów byli głównie młodzi artyści stojący u progu zawodowej kariery, zarówno malarze, jak i graficy, żywiszbiarze, architekci wnętrz, a także, choć raczej rzadziej, absolwenci architektury. Tak napisała pani Magdalena Morgalska-Banaszek, która przygotowała tworzyła tą wystawę. Zatem tak to bywa. Jest tu kolorowo. Jest tu ładnie. Jest tu ciemno, że tak powiem. Przechodzę do takiej głównej sali. Ogromnej takiej jakby kopuły sklep sklepistej. Tak by można to powiedzieć. I co już... Łaska mi się trochę wokół kręci. No bo kawał przeszłości Poznania. Pamiętam tutaj dużo, ale pamiętam przede wszystkim czerwoną gwiazdę, która była na Cytadeli. A teraz posłuchajmy, może tutaj jest jakaś taka multimedialna jakaś prezentacja, i posłuchajmy co mówią. W przeszłości wymyślał to plastik, a teraz już inni się tym zajmują, ale trzeba wymyślić, jaki co ma z tego powstać, trzeba go rozrysować. Jak klientowi się dana rzecz spodoba, no to wtedy się tworzy projekt techniczny. Tak jak projekt techniczny się stworzy, trzeba zrobić rysunki w skali 1 do 1, żeby to można już na warsztat przenieść i warsztatowo te ruki neonowe ugiąć tak, jak były w projekcie. Samo wykonanie warsztatowe to zależy od wielkości, od wielkości neonu. Tak w ciągu tygodnia taki neon można stworzyć, dość mały neon, taki mały neon. To co tutaj widzimy, to ten neon by wymagał jakieś dwa tygodnie pracy, samej pracy szklarza. Tak, i tak to wygląda. Naprawdę łezka mi się trochę wokół kręci, bo ja pamiętam te neony. Pamiętam to, co wisiało po mieście, pamiętam tą ruską gwiazdę, pamiętam na kinie Bałtyk był taki, można by to powiedzieć w dzisiejszej terminologii, ikoniczny neon, czyli taki gościu zmieniający się, teraz jest Hiszpan, teraz jest Indianin, teraz jest kosmonauta, teraz jest Napoleon. To chyba był właśnie Neonki na Bałtyk, bo pojawia się taki telewizor i pojawia się taka scena jakby kotara jakby się odsuwała. Ojej, ojej, ojej, za dużo wspomnień dzisiaj. Ale cóż, nie będę za dużo wam opowiadał, nie będę wam za dużo czasu zabierał, bo dzisiaj jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, a ja się trochę rozrzewniłem, trochę zacząłem jakoś smęcić, a dzisiaj w podcaście bardzo dużo rzeczy i o wiele, o wiele, wiele weselszych. Zatem to tyle i cóż, i lecimy dalej.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 Na szybach noc rozlała się Poznańską plamą pełną gwiazd Przez okno patrzę w ciemny świat Ty gdzieś daleko znów samotna Tak, znowu tak sama Milion świetlnych lat ode mnie Ręce spragnione ciebie są wyciągam je przez ślic Chciałbym Cię wziąć w ramion... W podcastu nie tylko dla orłów. Serdecznie witam Was ponownie z pięknego, słonecznego, wiosennego Poznania. I muszę Wam na sam początek powiedzieć, że pierwszy raz od bardzo długiego czasu Poznań mi się zaczął podobać. Marudziłem w ostatnich latach, że Poznań tak się dzieje, że to, że to, że siam to. Pewnie dalej gdzieś to taki jest, ale... ale... Jesząc ostatnie kilka dni, to zobaczyłem właśnie, że się zmienia. Muszę powiedzieć, że się zmienia, że powiem Wam od samego początku, że dużo nowych, fajnych budynków. Czasem są to plomby, czasem są to jak nowy urząd Marszałkowski, wielki, ogromny budynek. Czasem są to ochydne 138 centra handlowe, o których Wam powiem za chwilę. Czasem jest to nowa, zimna fontanna, ale dzieje się dzieje się. Idę sobie teraz ulicą Marcinkowskiego. Wyszedłem z muzeum i jak już wspomniałem zapraszam Was na dzisiejszy godzinny podcast o Poznaniu. Mam nadzieję, że wytrzymacie, ale postaram się trzymać e, szybkie tempo i zmieniać dużo rzeczy za chwilę. I właśnie po tym małym marzeniem na samym początku muszę Wam to jakoś powiedzieć, że się zmienia, że się dzieje, że zaczyna mi się podobać, że chyba jest dobrze. Myślę. Polska się zmienia. I myślę, że... Zmienia się oczywiście lepsze i myślę, że mogę to wnioskować na przykładzie, na przykład Dublina, w którym przyszło mi żyć ostatnie 11 lat, gdzie nie zmienia się w zasadzie nic, jeśli chodzi o architekturę. Gdzie nie zmienia się w zasadzie nic, jeśli chodzi o umilanie ludziom życia takiego naocznego. Gdzie nie zmienia się w zasadzie nic, jeśli chodzi o Centrum Dublina, które jest ok, powiedzmy, nie za piękne, nie za ładne, nie za estetyczne, ale jeśli coś postawię, jakąś plombę w centrum miasta, albo coś dobudują, jest to ohydne i absolutnie kurde nie pasuje, to za diabła. No, nie mówiąc też o budynkach, nie mówiąc też o innych architektonicznych przybytkach, które czasem budują w różnych miejscach, ale muszę powiedzieć, że postać się zmienia. I zmienia się na lepsze. Porównując z Dublina, może porównując do innych e, miejscowości w Polsce, to może nie jest to tak samo, ale zmienia się, zmienia i taką perłą w koronie można powiedzieć, że jest e, browar. I choć jest to centrum handlowe, których w Poznaniu mamy najwięcej w Polsce, bo mamy, naliczyłem ostatnio z moją kuzynką, 24 centra handlowe w mieście, które ma niespełna 600 tysięcy mieszkańców to Browar nie jest takim zwykłym centrum handlowym. To jest architektoniczny majstersztyk i warto przyjść tramwaj numer tam powiem 16. To warto przyjść i zobaczyć ten budynek. Warto pobyć tam, bo to nie jest kolejne warszawskie centrum złote tarasy albo kurde coś takiego, gdzie no, jest to totalne bezguście. Tutaj bez guścia nie oświadczy. Jestem dumny z tego, że takie centrum jest w Poznaniu. Jestem dumny z tego, że jest takie miejsce. i Jestem dumny z tego, że jest to właśnie już unikalna część Poznania, która przyciąga nie tylko zakupowiczów, ale także ludzi, którzy po prostu chcą zobaczyć coś fajnego, bo to jest takie centrum handlowe kulturalno, artystyczno, jadalnicze i wszystko tam znajdziecie. I wszystko tam e, możecie, w tak powiem, doznać. Chociaż dalej to jest centrum handlowe, które mm, które ostatnio dyktuje trendy na świecie, jeśli chodzi o zachowanie społeczeństw. No bo wszyscy wynoszą się poza miasto. E, wszystkie centra handlowe są w zasadzie poza miastem, a tutaj takie centrum, w samym centrum miasta Poznania. Ale cóż... E, nie narzekajmy już dzisiaj w tym podcaście, nie marudźmy e, e, i tyle. 15 minut prawie podcastu, więc czasem e, trzeba zmienić obiekt. Do nagrywania oczywiście, czyli zapraszam na spotkanie e, może z ciekawym gościem. Dlaczego nie? Go Poznań, go, go Poznań, go. Na końcu świata nawet poznasz to tych rozwiązań, mocnych, obowiązań z los, ślepy. Jedzie płyta pod sklepy, liczą się konkrety, Jak u kobiety duże uda Nie wątpię czy mi się uda w ogóle. Poznań, go, go, poznań, go to jest go, poznań. Witamy w naszej kuchni pełnej niespodzianek Witamy Państwa, Witamy naszego stałego gościa, Pana Wacława. Panie redaktorze, ja tu właśnie się, się czuję jak u siebie w domu. Bardzo mi miło, Panie Wacławie. Chociaż gość ze mnie niezły. E, w takim razie dzisiaj w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Pomówimy <grychy> o tym, jak opróżnić dzbanek. Widzę, <grychy> że Pan Wacław bardzo wesoły dzisiaj. Pewnie po urlopie. Tak, no bo ja na urlopie to sobie czasem m, zakropię. Przejdźmy może do sedna. Matka jest tylko jedna. Czuję, że z tego jednak dzisiaj nic nie będzie. Ech, chyba pan jest w błędzie. To może ja poprowadzę. Dzień dobry państwu. W naszej kuchni pełnej niespodzianek dzisiaj chcie. Proszę wyłączyć światło i dźwięk. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Dawidziak, nagraj z panią Anią. No to zaraz też nagra. Co Dawidziak? Ja ładzę po mieście i mówię, że muszę gdzieś usiąść na dobry lunch. I siadam u siebie. Nie? No to świetnie. No. pani Ania, ja ci nie, opowiem, ale dlaczego jesteś. jak spóźnij się. Za 6 minut już Minuta. muszę być. No, no to Cho wieczorem. Nie, Pani już, Ania minuta, minuta, no. minuta no. daj mi minutę. No. Chodzimy po mieście i nie można tak chodzić o pustym pysku, cały dzień, to nie cały poranek, tak no ja wiem, że się tak nie mówi, ale żeby gdzieś usiąść na coś dobrego, to ciężko znaleźć w Poznaniu miejsce, znaczy do niedawna było bardzo ciężko znaleźć, ale od cał całkiem niedawna jest bardzo fajne miejsce. Jakie? Oczywiście, że projekt Kuchnia w Starym Browarze. Tak, jest. prowadzony przez moją siostrę, moja siostra się wszędzie, zawsze gdzieś spieszy. Ma fantastyczną... Ania jest menadżerką? Tak. Jest menadżerką Dawidzińska. Tutaj lata i, i w papierach tutaj Fakturach, faktury, tak. te sprawy. Chciałem się spytać, e, szybciutko lunchu, lunchu, lunchowo sobie usiedliśmy, co można u Was fantastycznego i zdrowego zjeść? Bo jeszcze powiem na, na, na, na, na, na szybciutko, że mamy powiązania z zieloną spiżarnią, bo... Tak, mamy powiązania z zieloną spiżarnią, bo to dzięki zielonej spiżarni właśnie powstało to fantastyczne miejsce, w którym podajemy właśnie pyszne, różne dania stworzone z produktów właśnie ekologicznych, które sprzedajemy na co dzień w zielonej spiżarni. A więc to, co Państwo zjecie jest na pewno zrobione tutaj, na świeżo, nic nie mrozimy i z produktów najwyższej jakości, w większości lokalnych i ekologicznych, a wszystko ugotowane i zrobione przez fantastycznego szefa kuchni, jakim jest Bartek Kuzianiuk, bardzo... Polecam jego kuchnię, bo młody, On energiczny. Na etapie, jak pani tak, słyszają też? Tak, w top-szefie pracował tak, i tam pani był w bardzo, w bardzo top, wysoko. W Top TVN. No. Tak, 24, Także bardzo, bardzo, bardzo yy, zapraszamy, bo jest pysznie, miło, sympatycznie, a o wszystko dba fantastyczna menadżerka Ania, która za chwilę powie parę słów od siebie. Chciałem się zapytać kilka słów, bo ja tu robię taką audycję radio. Czy moja siostra szefowa jest straszna? Nie, jest bardzo miła i sympatyczna. Dobry. W przeciwieństwie będzie, do będzie większości. Podwyżka, będzie podwyżka, podwyżka. Się... Jest obiecana. Tak, e, chciałem się spytać obowiązkiem menedżera, o co chodzi? Przywieź kapustę, odwieź kapustę, powiedzieć klientom dzień dobry, to, czy to jest zupełnie coś innego? Bardziej dbanie o kształt, czyli od momentu, którego goście nie widzą, my dużo pracujemy przed otwarciem. Żeby jednak było wszystko dopięte na ostatni guzik, jeżeli otwieramy o dziewiątej, witamy gości gotowi na 100%. Za tym się wiążą dostawy, zarządzanie personelem, dbanie o wystrój lokalu. ładniej, paniąc, i o to dba właśnie pani Ani. Chodzi też w głównej mierze o atmosferę, którą tu goście mają poczuć, mają się u nas czuć swobodnie. Tak jakby przyszli do znajomych z wizytą, nieskrępowani, my tutaj też nie budujemy takich sztucznych barier między nami a naszymi gośćmi, także myślę, że osoby, które da, do nas wracają... jak się przytula do jednej z klientek, ale to, to była jakaś relacja... To może tak? była kelnerka. A, tak. A, tak. <laughs> nie, dbamy, żeby była miła atmosfera i nasi goście to wyczuwają i dlatego też wracają do nas. Ponieważ miejsce jest ważne, kuchnia jest dużym dodatkiem tutaj, ale to ludzie tworzą to miejsce i myślę, że idziemy w dobrym kierunku. chcesz coś dodać? To wieczorem, jak przyjdziesz do swojej chrześniaczki. Dobrze. Chcę się spytać na szybciutko, jeszcze kończąc, bo ja mam zamiar tutaj z drogą konsumpcji spożyć lunch. Co dzisiaj polecacie? Dzisiaj polecamy lunch wegański. Jest piątek dużo osób, przeszło na dietę wegańską w ostatnich w miesiącach, latach jest to dosyć Aha. modne i też my idziemy z duchem czasu i serwujemy dzisiaj lacz wegański. Mamy karpaczy z buraków. Można skosztować na przykład też sałatki z mieszka lekarskiego, który sama osobiście zrywałam w ogrodzie. Aha, czyli tak zwany rosół na trawie, bez kurczaka. To jest, to jest, to jest, to, to, takie, tego typu jedzenie. Czasar, chcesz coś dodać? Nie, już musimy iść. Dobrze, nara. nara. Słuchajcie, podcastów nie tylko dla orłów. Co to ja chciałem powiedzieć, nie skłamać. Tak. Pierwszy raz, to my się ze z moją fruncką na festę pokrychali, gdzieś pół rok po ochajtnięciu. jeżeli się nie mylę, bo tak przychodzę do chaty skatajony, prosto ze sfuszery, opłechnąłem się abyś dziepko i. Patrzę, co by tu ześrutować. Podnoszę dekielek od gornyszka, co stoją na angielce. Myślałem, że będzie jaki luń do zgrzania. A tu ino nudle. I do tego ślabrowate jak diaski. Letę do sypialki, fruncka w najlepsze gnije na leżance i czyto książkę. <zysy> O ci o życiu, o życiu, nie o raju, który się wszyscy wstydzą w tym pojebanym kraju tu nie zaprasza nikt do chary, tutaj stoisz w bramie, tu nie pijesz kurwa kapki Ty tylko dajesz spanie po kuroniu za swoje, a potem co dostaniesz Tutaj jest Wida dolna, wilna, górna, wilna, kochanie Tu nie jeden rozpoczął życie na śmietniku i nie zapiszesz nigdy tego W pierdolonym pamiętniku, nikt nie wini za to maski Tirli latki, nastolatki, grąż waloty zwałcił gość serdecznie witamy Was z ulicy Piekary na rogu Krysiewicza stoję sobie, wyszedłem z parku park park należy do pani, można powiedzieć Grażyny Kulczyk, ale to jest w zasadzie jej firma, czyli Fortis no idziemy sobie Piekarami i ten podcast mój dzisiejszy Bar 4, nie, Bar cztery alternatywy e, bardzo ładnej, ulica Piekary e, podróż dzisiaj sentymentalna i ja tak przeskakuję, jak słyszycie, co chwilę gdzieś ale na ulicy Piekary można powiedzieć, zaczęła się moja historia radiowa, całkiem poważnie bo słyszeliście kiedyś podcast z, paniem, z panem Maciejem Narożnym e, tutaj e, moje szlify jakby mikrofonowe miałem i chociaż nigdy na fonii się nie ukazałem to było miło, fajnie, sympatycznie i tak właśnie tutaj, jeden, drugi, trzeci wielki wieżowiec coś słyszałem, plany, że to wieżowce chcą rozwalić i zrobić coś fantastycznie nowego jestem za, jestem za, bo te wieżowce za piękne nie są, ale znając tutaj Polaków naszych, to od momentu podpisania jakiejś umowy na skończeniu, może trwać to strasznie, strasznie długo Chociaż pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z Natalią, pamiętacie? Taka mała dziewczyna, z którą się bujałem jakiś czas temu. Ona z Warszawy, ze wsi gdzieś tam, w warszawskiej prawie. Ona nie lubiła właśnie poznaniaków za to, że mówią i robią. A potem czasem myślą, co robią. Że u że niej to jest odwrotnie. Myślę, że może coś zrobię. I ona jest w tym punkcie, gdzie jest. Czyli można, można powiedzieć w dupie. A ja jestem tam, gdzie jestem, czyli... Coś się rusza, no i Poznań też się rusza i pomimo tego, że jest tutaj czasem taka gemela, jak park samochodowy, parking samochodowy tutaj przy Galerii MM to jednak e, całościowo jakby to mm, zobaczyć to, tak jak powiedziałem na samym początku wychodząc z muzeum, dużo się zmienia i dużo fajnych rzeczy się dzieje, chociaż ulica, do której teraz dochodzę, czyli Święty Marcin, e, nie zmienia się za bardzo, może minimalnie i, to, co tu było kiedyś, to, to jest nadal sklep z kolejkami, sprzedaż kolejki elektrycznej, kupno-sprzedaż, e, lokomotywownia Poznań, sklep z kolejkami. Czy on nadal jest otwarty? Jest nadal otwarty. To jest... Kiedyś w Gazecie Wyborczej był taki, pro... taki artykuł właśnie o starych polskich, poznańskich w zasadzie sklepach jak Optyk, jak właśnie sklepy ze znaczkami na Świętym Marcinie, właśnie tutaj sklepy z kolejkami też przy Świętym Marcinie. Takie stare, dobre poznańskie marki, które niestety czasem umierają z racji, z racji tego, że no, czynsz jest za duży, że bank coś wykupuje, że coś się dzieje. Ale od zawsze, od zawsze na świętym Marcinie jest bar Kociak. To jest taki bar, można by powiedzieć, z Połemowski, gdzie od zawsze są najlepsze lody najlepsze ciastka, najlepsze koktajle, bo w zasadzie w lecie się przechodziło tutaj na zimne koktajle i kosztuje to naprawdę jakieś śmieszne pieniądze, tak jak mniej więcej ceny w barze mlecznym, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że ostatnio jest mały problem w Poznaniu, bo rząd dotuje tylko pierogi z mięsem, a te z kapustą już nie, bo te z kapustą są salone, a sól jest, nie jest w liście, że tak powiem, rzeczy dotowanych, no i grozi upadłość polskim poznańskim barom mlecznym, bo przez rok ta interpretacja przepisów była dość taka mglista i przez rok używali soli niedotowanej do dotowanych pierogów i grozi im kara w wysokości chyba 2 milionów złotych, co jest równoznaczne z tym, że bary się zamkną po prostu, czyli poznańskie bary mleczne w tej chwili jest chyba 11 umrze umrą z głodu, można by tak powiedzieć, więc niefajnie, niefajnie, niefajnie, no ale nasz polski rząd dba tylko o swoje sprawy, o polskie swoje diety, a kogo interesują jakieś bary mleczne dla emerytów, pewnie chcą ich wszystkich wytruć, żeby na ZUS nie był. No wiecie, co mam na myśli. Chodzę sobie po Poznaju, jestem teraz na ulicy na rogu Ratejczaka i Święty Marcin. W zasadzie musiałbym wyjąć jakieś pieniążki, bo no, potrzebuję na parking e, jakiś bankomat poszukać, zaraz poszukamy. Tutaj na Świętym Marcinie są same banki, więc e, znajdziemy jakiś bankomacik na 100%. E, dziewiątka na Dębiec. Przede mną wielki plakat Rowerta Lewandowskiego, e, który lubi się całować, czyli plakat bardzo niezdrowego, słodkiego, ciemnego napoju. I tym Robertem Lewandowskim chciałbym nawiązać do um, następnego tematu, czyli czas iść na mecz. Czas iść na Lecha. I cóż, pokibicować, bo jeśli się z tak tydzień, tak jak ja, to trzeba iść na mecz. Z kim gramy? Nieważne, ważne, że gra Lech, ważne, że wygrywa Ważne, że jest to najbardziej ukochana drużyna na świecie. Zresztą ostatnio, będąc w Irlandii, oglądałem gdzieś takim półgębkiem, można powiedzieć, mężlacha I właśnie mi się dziwili, że jestem 11 lat na emigracji i wciąż kibicuję drużynie z mojego miasta, ale trudno to wytłumaczyć. Trudno to wytłumaczyć, no bo to się wysysa z mlekiem, można powiedzieć, matki albo piwem ojca, które popijał za młodu i ojciec zabierał mnie właśnie na różne inne takie um, spotkania, gdzieś jeszcze pamiętam chyba byłem raz na Dępcu, potem byłem gdzieś na stadionie Szyca a potem już zbudowali nowy stadion Lecha na bułgarskiej, nie chodziłem za często, ale, ale chodziłem, więc yy, tradycja, tradycja, tradycja Lech Poznań, zatem zapraszam Was na stadion to dość długawe 7 wejście, ale przeszedłem dużo eee, i, i tyle. I wit witam i zapraszam Was ponownie za chwileczkę. Już ze stadionu. Słuchacie podcastu, nie tylko dla Oru. 3-4-2 Pamiętajmy, pamiętajmy, się jeszcze nie skończył. Ale zobacz! Je, masz piłapią! A on nie zorientował się, nie zorient, się. A tam miał podać. Sił! Sił! Sił! Sił! Sił! Sił! Sił! Więc jak, jak już tak hamalajny gra, to już, już nie wiem naprawdę co powiedzieć. Gdybym biegł, uderzył, bronił, nie trafił. Cokolwiek no. Ale może on też nie ma siły, nie wiem. Kto jak kto, ale hamalajny akurat dobre decyzje się podejmuje. się musisz już nie chce? Ale nie byłem chyba nigdy na meczu, na którym przy stanie 4-1 byłoby takie niezadowolenie na trybunach. I ogólna taka, taka niechęć, bardziej chęć do opuszczenia stadionu. Serdecznie powiatowo. Kasia! Kasia, Kasia, Kasia, takie imię. Rok założenia 1919 z poem. Kasia to jest jeden z takich spożywczaków, które są w Poznaniu od zawsze, odkąd pamiętam. I to był jeden z takich spożywczaków dobrze zaopatrzonych. Przed chwilą mijałem wytwórnię lodów kolorowych 27 grudnia. Muszę wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu w Poznaniu jest zakrętka na lody. Na ulicy Kościelnej jest bitwa na lody. Otworzyły się dwie mieszalnie lodziarnie lodów i ludzie przedstawiają w długich kolejkach, żeby zjeść w lecie jakieś lody. Więc dzieje się, dzieje. Ja idę sobie ulicą 27 grudnia po meczowo. Mój kuzyn z kumplami, ja sobie dojechałem moim samochodem. Kuzyn z kumplami gdzieś tutaj mamy się spotkać w pubie na starym więc zaparkowałem no i idę zielarnia zielarnia co tu kiedyś było ja nie tu był kantor nie kantor jest dalej ale zielarnia co tu było kurczę, ale ładne taka kawiarnia zielarnia bardzo ładna hmm. kantor jest jak był bank jest jak był biuro podróży jak było, biuro gazety wyborczej jak było. Muszę wam powiedzieć, jestem troszkę samochodem po Poznaniu, a teraz jak już w świecie jest troszkę cieplej i ładniej, muszę wam powiedzieć, że dużo ludzi jeździ na rowerach. Dużo ładnych dziewczyn jeździ na rowerach. Dużo tego nie wiem, ale widzę ścieżki rowerowe, co mnie napawa optymizmem, bo ja jako znany pedałowiec jeżdżę sobie rowerami tu i tam. No i tutaj. No, są nowe chodniki, są nowe drogi, ale nie zapominają e, włodarzy tego miasta o e, rowerowcach I tworzą, się, i tworzą się drogi rowerowe. I muszę Wam też powiedzieć, że dużo ludzi biega. E, moja mama mieszka w Suchym Lesie, moja siostra mieszka na Smochowicach, niedaleko całkiem. I pomiędzy tymi, że tak powiem, dwoma dzielnicami wybudowano taką fajną ścieżkę, e, trochę dla rowerów, trochę do biegania i dużo ludzi biega tak tak jak Daniel pozdrawiam Daniela Bzdrę tego co kiedyś nagrywał mi maratoński podcast zwanny. i muszę mu powiedzieć, że to cieszy to jest kolejna rzecz, która mi się podoba to jest kolejna rzecz, która mnie napawa optymizmem to jest kolejna rzecz, która powoduje, że widzę, że ludzie mają czas nie tylko na pracę ale także na coś innego na sport na czas dla siebie i czas dla rodziny, bo ojciec z dziećmi na rowerze, ojciec biega, matka biega i takie rzeczy są całkiem sympatyczne. Um, centrum miasta, um, plac wolności, teraz tutaj jestem, tawerna grecka, gdzie byłem wcześniej kiedyś. Muszę wam się powiedzieć o tych rowerach, tym wszystkim, że mój rower, zresztą, który sobie kupiłem, sprowadziłem właśnie z Poznania, ten rower z Poznania dojechał z Holandii, do mojego sklepu, więc, więc wspieram lokalny biznes, nawet będąc gdzieś daleko. E, wydałem już, kurczę, jakieś 600 euro przez ten tydzień tutaj w, w, w Poznaniu, bo tutaj jakaś prezent dla kogoś, tu jakiś lekarz, tu jakiś dentysta, tu coś, tu coś, tu coś, tu coś, no i ktoś niech, i ktoś niech mi powie, że ci emigranci nie wspierają Polski, no bo kogo stać, żeby wydać e, tyle kasy przez tydzień, chociaż muszę wam powiedzieć, tak prawie na sam koniec, e, że fury, jakie jeżdżę po Poznaniu to głowa blada. Nie wiem jakby to powiedzieć politycznie poprawnie, ale jeśli mierzyć zamożność poznaniaków po samochodach, jakie mają to chyba są 34 razy tysiące bardziej zamożni od Dublinczyków, bo tam pff, nie widziałem tylu Mercedesów najnowszych, jakichś GL-ów nawet te najnowsze, co w programie Świętej Pamięci to Gier, ostatnio Jeremy Larkson e, prezentował e, nowe Volvo. Wiem, że to większość tych samochodów pewnie jest na firmy, na leasing, na jakkolwiek, ale w... poraża czasem jakość, e, pozytywnie poraża jakość samochodów, które stają koło mnie na światłach e, i ludzie wyglądają w tych samochodach całkiem normalnie i wiem, Wiem, że dalej jesteśmy e, pokoleniem może ja nie, ale pokoleniem Biedronek i pokoleniem e, żeby było jak najtaniej, byle jak i tak jak e, mama Natalii Grażynka, ja kiedyś mówiłem, że absolutne warzywnictwo absolutnie zero ambicji ale myślę, że my w Poznaniu jesteśmy tutaj inni i to tak mówię teraz z przekąsa, no bo swoje gniazdo strać nie będę, ale naprawdę jakość samochodów, gdzie parkowałem ostatnio um, pod, placem wolności jest, pod placem wolności jest parking i samochody, które stały koło mnie, tak jak powiedziałem, porażają. Leasingi, kredyty, nie interesuje mnie to, ale samochody, rewelacja, rewelacja, rewelacja i kończę to wejście, bo idę do mojego kuzyna jutro, um, muszę wam powiedzieć to, na urodziny mojego kuzyna Bartka z którym mieliście wcześniej czas się spotkać na chwilę w podcaście kupiłem mu książkę od tarpana do Volkswagena czyli historia tarpana poznańskiego i zakładów rewelacja rewelacja więc to tyle i chodzę już tutaj do pubu i ciuchutko na razie ale zaraz się zacznie. Zaraz się zacznie. Nie tylko dla orłów. Letę do sypialki, Frunska w najlepsze gnije na leżance i czyto książkę. Co to jo jestem taki pasikunik albo lebioda, żeby nudle wcinać? Mówię w Stowej, nigusie, jeden i rób mi coś konkretnego do zjedzeniu. Ja się nie ruszą, ona na to cołki dzień byłaby okropnie za harano, a teraz nanknie mi się od światła. Wiesz co czytam, wiesz? Wielokrotnego mordercę. I teraz chcę skończyć ten kawałek. Zamachła mi kartkami przed kluką i obróciła się na drugi bok. Myślała, że miało cygani. Ale ja na rozszpicłem na opypłaną mnie okładkę te knipy i od razu wiedziałem po czemu sztuka. Niby czym ta gilejza była tak bez całki dzień zajęto. Czy z samochodu, no bo po Poznaniu najlepiej się poruszać samochodem. Nie. Pieszo, rowerem. No nie mam roweru, ale można. Są tu tak zwane rowery miejskie. Ale jakoś tak chyba mało. Chyba Poznań coś nie dostania rowerzystów. E, oprócz tego, co, co Arctic Mantis w Radiu Merkury, jedyne słuszne radio w Poznaniu. Proszę nie słuchać żadnego Radia Z, ani nic takiego, bo się obrażę. W Poznaniu poznańskie stacje. Hmm, chciałem powiedzieć o jeżdżeniu samochodem, no bo siedzę sobie w koreczku i muszę powiedzieć nie wiem, czy to mówiłem, czy, czy dopiero powiem, ale poznaniacy czasem robią, a potem myślą. I to nie jest złe, jeśli siedzisz... I to jest może o, inaczej... I to jest złe, jeśli siedzisz za kierownicą. W Dublinie jest tak, że na skrzyżówce drogowej jest namalowana taka kratka, taki szablon, jakby można w szachy grać, na żółto. I nie wolno, to, to znaczy i nie wolno na to wjeżdżać, na środek skrzyżowania. A w Poznaniu nagminnie każdy myśli, że się zmieści, że się wciśnie, że da radę gówno, prawda. I taki gość na przykład się nie zmieścił i stoi e, na środku skrzyżowania, bo się nie zmieścił i tarasuje cały ruch. Po prostu, kurwa, takiego gościa bym wyciągnął za flaki i wyrwał mu mózg i wsadził do chłodnicy. No bo pewnie jest tak w innych miastach też, ale no jak można, jak można nie myśleć. Jak można nie myśleć? Po prostu tarasuje się cały ruch. Poznań to miasto targowe. W czasie targów, które właśnie się teraz jakieś odbywają, jeszcze nie wiem jakie, ale widzę tutaj same samochody WZ i, i, i jakieś takie warszawskie i niewarszawskie i różne inne. W każdym razie, w każdym razie taka mała dygresja. Taki mały mi skoczył, bo stałem chyba 10 minut na światłach i się nie ruszałem, bo co chwilę jakiś debil wjeżdża na skrzyżowanie myśląc, że zjedzie i nie zjechał. Zatem gazuję, gazuje, gazuje w mojej Alfce, no, Alfce, której jeżdżę, Alfa Mito, bardzo ładna, polecam, Alfa Romeo, samochód rodzinny u nas, u nas chyba wszyscy mieli Alfy, więc i tym razem podcast kawałek, chociaż podcastu te 3 minuty z centrum miasta, słyszycie jak ptaki pięknie śpiewają, w centrum miasta park, tutaj szumiją autobusy, tutaj szumią samochody, tutaj nasz poznański chlebak, czyli Poznań City Center, takie centra handlowe w centrum miasta, które jest po prostu okropne. No ale jak już mówiłem, 24 chyba cztery centra handlowe w Poznaniu. Najwięcej w, na, w tej części Europy, bo gdzieś tam w jakiejś gazecie też czytałem. Oczywiście nie trzeba wszystkim wierzyć, co ludzie piszą, czytają, ale chodzi o to, że Poznań centrami handlowi stoi, no bo to poznańskie kupiectwo, Merkury, te sprawy, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Zatem e, trzy minutki z małym okładem, kończymy to wejście samochodowe i zapraszam Was na dalszą część podróży. Idź stąd, czekaj. Łobu z nas nagrywa. Idź stąd, łobuzie. Um, Usiadłem sobie w pizzerii, w zasadzie można powiedzieć w restauracji Donatello na ulicy Grunwaldzkiej. E, spotykam się tutaj z przemiłą e, Małgorzatą. Małgorzata jest rudą dziewają po czterdziestce. No trzeba tak powiedzieć wprost. E, no i Małgorzata rozmawiała z Anicetą. E, Aniceta Gohala. Co? nie słyszę i nie rozumiem ani jednego, ani drugiego, bo nadajecie mi na dwa ucha. Tak, yy, Gocha rozmawia z Anicetą. Gocha i Aniceta to w ogóle są dziewczyny z czasów moich tak. studiów. Z, obydwamy, z obydwoma się kumplowałem, ale z żadną mówiąc szczerze, się nie bzyknąłem. Z żadną, żeby ktoś nie myślał, że ja tylko się spotykam z dziewczynami po jedno. Gocha była fantastyczną koleżanką od wszystkiego, taką naprawdę przyjaciółką Aniceta. Z racji jej wielkiego nosa... No Dziękujemy. Z racji wielkiego nosa nie bardzo była w moim typie, ale Aniceta jest równie przemiłą dziewczyną. Tak, Gocha mówi, rób jak uważasz.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 Będziemy w kontakcie, tak? Czyli nie widzimy się, tak? Z tej no, O, to dobrze. Nie. O, jak dobrze. Tam? No, nie dobra. będzie mnie nikt tutaj marudził. No, to się, no. Się, żeby... Zatem co o Anicety, Małgorzato? Czemu się nie widzimy? Tak? Czemu się nie widzimy z nią? Bo nie ma czasu, tak jak ty. No, ale ja jestem ciągle w, w rozjazdach. Ona też? Mhm. mhm.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 Tego jeszcze nie było. Nagrywam z człowiekiem na głowie. Serdecznie witamy. Małe wejście, teraz konsumpcyjno-domowe. Dzisiaj rozmawiamy o Poznaniu. W dzisiejszym podcaście chciałem się spytać, jakie ciasta w Poznaniu i w Suchym Lesie są preferowane na urodziny. Albo jak eee. powstrzymać od siedzenia na głowie. Eee. Eee. Torty. Nie, nie, dzisiaj ja się nie wypowiadam. Aha, dobrze. To, jest, to jest moja kuzynka Gosia. Barba kroi begośnia. tort, bardzo apetyczny. A na głowie, na barana mi siedzi Gajka. Gajka, chciałem się spytać jakie lubisz najbardziej ciastka? Nic. <grych> nic. No, nie, nie lubię żadnych najbardziej. no. Jakie? Nie lubię żadnych najbardziej. Aha. To jakich nie lubisz? Aha. O, jakich ciastka nie lubisz? Żadnych. Dzisiaj wejście króciutkie, rodzinne. Są rodziny mojego kuzyna Bartka, który um, przyszedł na chwilę. I wrócimy, wrócimy do tego. To za chwilę, jak zrzucę gaję na dół. Y czy Poznań jest lepszym miastem właśnie? Nie, nie. Jest lepszym, właśnie... Cofamy się i to... Właśnie, y w dzisiejszym podcaście sobie chodzę po mieście i... I tak sobie patrzę na lewo, na prawo, wprost i czasem patrzę za plecy. I moje wrażenia, drogi kuzynie Bartku, są takie, że mm, Poznań pierwszy raz jak tu przyjecha przyjechałem od od kilku lat. Stwierdzam, że jest ładniej w Poznaniu, a ty masz zupełnie inne wrażenia. Niestety, mój drogi kuzynie Filipie, mam zupełnie odmienne zdanie. Poznań, dlaczegoż by to? Dlaczegoż? Poznań staje się miastem brudnym, ciasnym, zatłoczonym. Nie ma... Ginie duch naszego miasta. Dziękujemy bardzo w takim razie. Do usłyszenia. No nie. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Brudnym? Serio? Ciasnym? No, ciasnym, brudnym... I ginie kultura prawdziwych pozaniaków, którzy kłócąc się o drut miedziany, kłócąc się o 5 groszy, stworzyli drut miedziany. I nie ma już takich ludzi, takich prawdziwych pozaniaków z krwi i kości, którzy kochaliby to miasto za jego niepowtarzalną. Ja jestem taki. I ty jesteś taki. No ale jest nas coraz mniej i nie będzie. Nie rośnie nam nowe pokolenie następców, którzy będą dbali o klimat naszego miasta. No nie będzie, właśnie. Ale jest sobie takie zdziwione stacje po mieście i dużo fajnych budynków. Du Nasz y miejski urząd na niepodległości ma bardzo ładny budynek i w ogóle, i, i urząd wojewódzki. No tak, tak, urząd wojewódzki. Więc budynków jest dużo ładnych. ma być akademik w by byłym hotelu Polonez. Yes, już Jest? Jest. Właśnie, w byłem w no. hotelu Orbis. Właśnie, a tu mówiłeś, że brudny. Ja, jak to, to się kłóci z poznańskością? Brudny i poznański? No bo władze Poznania oszczędzają na serwisie, serwisie czystości. Niektóre ulice są ciemne w nocy. Bardzo niebezpiecznie jest no. w, w godzinach wieczornych w naszym mieście. Co w suchym lesie szczególnie słyszałem. W suchym tak lesie jest. nie. W no. suchym lesie akurat jest, od, jest bardzo no. bezpiecznie, bo to jest. Tak zwana sypialnia naszego tak, miasta tak. i tu ludzie raczej przyjeżdżają się wyspać, niż tak, robić grandy. Tak, tak, tak. Nieprawda? Halo? Hamstwo łączone z łajdactwem. Żadna sypialnia. Tutaj się spać nie da. Tak, Wszyscy tak. I dzieciaki walczą. Zatem taka łyczka dzieściu do mojego gadania, że jest coraz ładniej, że może kiedyś tu wrócę, że te sprawy. A tutaj proszę bardzo, wiadomości z pierwszej ręki mojego kuzyna, który ma dzisiaj urodziny. Które? Wczoraj. Wczoraj. 35. 35. Hmm, 35 piąte. Czyli, czyli połowa życia już za kuzynem. No nie, po bo po siódy, bo 70 to potem wiesz, co się dzieje z kapalankami no, no, i ich potomkami, nie? Tak. Więc, więc wiesz. A no, tak Amba i życia już 20 lat. Tak, tak, tak. Tak to jest. Podsunę się tak zwany okres zapsza. Tak. Co to znaczy? Czyli cofania się w rozwoju intelektualnym na korzyść finansowego. W... Nie, wykonywania różnych dziwnych akcji i sytuacji, które dziwią nie tylko rodziny, ale też sąsiadów i osoby trzecie zamieszkałe bardzo blisko w otoczeniu rzekomych kapałanek. Tak, trochę się aspekt taki rodzinny, tutaj osobisty wkradł w ten podcast, ale mam nadzieję, że słuchacze nie będą z tego mieli problemów. No po prostu przesłuchają to i ten... Jest tak zwany specjalny gatunek. Tak, tak. Na wymarciu na szczęście. Nasz, tak. no, kwint, to jest taka kwintesencja tak, druga. no tak. może nie poznaniana, ale takiego, jakby myślała. to powiedzieć, no tak, tak. <laughs> kobiet, które właśnie robią z 5 groszy siaty do butu. Tak. Dokładnie. Dokładnie. Ja Chyba to... jeszcze do Tak, dostanie. tak. Kapalanki jakbyście ja nie, nie wiedzieli. Kapalanki jakbyście nie wiedzieli, to jest jak ktoś to jest... po łacinie to się i, i prima voto, czyli czyli prima voto -prima ta. voto. Tak, to jest nazwisko panieńskie mojej mamy. Bartka mamy, y, Gosi mamy. I, i, I czwartej nie mamy, bo ona nie ma dzieci, więc y, cztery siostry y, robią, pracują w, w, w Kowalni miedzi, tak. I tak, to tyle, to tyle. No teraz... Nie, nie, nie, ani w Legnicy chyba, gdzieś tam też jest kopalnia miedzi. Nie, one są wszystkie z Poznania w zasadzie to z Niemiec, są z Hamburga prawie. Gdzieś tam się wszystkie urodziły, więc. Nie, moja matka urodziła się w Szczecinie, jest w Szczecinianka. No właśnie, każda gdzie indziej, zależy gdzie dziadek miał żonę. Tak to bywa, więc do usłyszenia. A że Wam To tyle. Witamy serdecznie, dzień dobry. Chciałem się spytać, y, y, y, czy ja rozmawiam z księżniczką Meridą? Tak. Y, gdzie księżniczka Merida ma łuk? No właśnie nie wiem. No właśnie, widziałem księżniczki wczoraj łuk i strzelała wczoraj do rycerzy. Czy to prawda, czy nie? Nie. A do kogo strzelała? Strzelała do Giermka Hugo, tak? Tak, to jest to jest obłędny rycerz Hugo Tak, e, chciałem się spytać e, Tak, to właśnie odezwał się rycerz Hugo e, Mamy małe spotkanie właśnie z królewną Meridą e, Widziałem też żółtą księżniczkę Co to jest za żółta księżniczka? Bella Bella. To jest obrażona Bella Nie no, Księżniczko Bello Księżniczko Bello Chciałem się spytać, e, czy księżniczka Bella ma łuk? Nie mam Ale księżniczka Ale to, Merida ma, nie? To nie. jak to jest? To mogę się Uch. z nią podzielić Tak? To ty nie. weźmiesz łuk, a ty weźmiesz strzałę, tak? Nie Nie Wszystko da Galidam. dam i strzały Dobrze, łuk i strzały Księżniczko Bello, chciałem się spytać um, patrzę, czy, księżniczka Bella, czy księżniczka Bella szuka męża? Bo każda księżniczka musi mieć męża, nie? Nie Nie? Nie ja muszę ja być bez męża Dlaczego bez męża? Bo my, bo my po prostu nic, bo my lubimy no. być zawsze same. No, tak sobie. Tak powiedz sobie z, z ryserzem potem, a, Hugo. A popatrzymy potem, jak będzie Hugo grał? Możemy, no. E, Chciałam się spytać właśnie z tymi mężami, to już wiadomo, nie? A czy księżniczki potem będą miały dzieci na przykład? Żeby... Nie. Nie? Jak? Nie, nie. Ja, dlaczego? Ja nie chcę się żenić. Aha, dlaczego? No nie wiem, sama pojęcia nie mam. Bo ja mam zdarty kolano. Aha, to nie będziesz się żenić, bo masz darte kolano, tak? Nie. Dobrze, to tyle, tak, księżniczko? Dziękuję bardzo, księżniczko. Proszę powiedzieć, do usłyszenia. Trafia się dzień, kiedy na chwilę mogę przestać być królewną. Dzień bez lekcji i obowiązków. Kiedy zdarzyć się może dosłownie wszystko. Dzień, który może odmienić mój los. Chłodny wicher, krew szeniuka, niebo zrzuca chmurny płaszcz, słychać głos przez mgłę, ko skały pną się tam, gdzie bije blas mój to czas, mój to świat, chory słońce tam wie mój to świat. Słuchacie podcastu nie tylko dla Orłów. Go Poznań, go, go, poznań, go. na końcu świata nawet poznasz to. E, witam Was już na sam koniec podcastu. E, tak jak obiecałem, spotykam się z wami w muzeum. I tak jak powiedziałem, że z neonami to ciężko w podcaście, bo no bo jak to pokazać? E, ale, ale. Można to na szczęście usłyszeć. Jest to taki jakiś transformator do neonu. Prz <coughs> przepraszam. Neon jest poczta polska, która wisiała zapewnie na e, na Grunwaldzkiej. Nie, na Głogowskiej, przepraszam. Na głównym budynku poczty. E, ale tu jest też właśnie taki stary transformator. Widzę jakiś taki przypięty, który bardzo ładnie hałasuje. I cóż, neonu w podcaście nie można zobaczyć, ale można usłyszeć. Zatem posłuchajmy, zwiększę trochę rozdzielczość i zobaczymy, co z tego będzie. E, tak właśnie hałasuje neon e, z Poczty Polskiej. E, neonów e, mamy tutaj powiedzmy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Tak, z 30 i może 35, ale mam bardzo fajną y, wystawę zdjęć właśnie. Powszechny dom towarowy Okrąglak y, z, 2000, z 9, 1970 roku. Y, mamy ulicę Fredry w kierunku wschodnim, o i tu się wychowałem, na ulicy Fredry. I na ulicy 27 grudnia to są moje rejony dzieciństwa. Zawsze do babci wpadaliśmy. Muszę trochę zdjęć porobić, bo są fantastyczne. Ulica Mierzyńskiego ulica Gwarna. To wszystko są momenty mojego dzieciństwa, gdzie się wychowywałem. moja babcia tam mieszkała i moja mama troszkę mieszkała i jedna ciotka tam mieszkała z wujami. I w ogóle pół rodziny tam mieszkało. Zatem tak to dzisiaj kończymy. Kończymy w o wiele lepszym już nastroju. Ojej, Adria. Adria już nie ma. O hotel Merkury też go nie ma. Taka podróż właśnie dzisiaj. Sentymentalną, melancholijną. O jeszcze ratusz, jak jeszcze tramwaje jeździły koło ratusza. O kurde, o kurde. Więc przepraszam o ten początek taki łzawy, ale ostatnio jakiś taki jestem rozpierdalony, ale też tutaj to wspomnienie Poznania, które pamiętałem w którym nie jestem już od 11 lat, ale wciąż czuję się tak jak już mówiłem wielokrotnie Poznaniakiem, zatem to wszystko na dzisiaj trochę muzyki, trochę gadania trochę gości, nawet bardzo dużo gości i tak to bywa tak to bywa. Zapraszam do poznania wszystkich. Jeśli jesteście jeszcze w poznaniu tej wiosny, zapraszam do Muzeum Narodowego na wystawę Neonów. Nie jest wielka, ale dla tych, którzy czują się Poznaniakami, którzy mają poznań w sercu, będzie na pewno niesamowitym wydarzeniami i niesamowitą przejażdżką w przeszłość. Zatem to tyle. Do usłyszenia i zapraszam na następny podcast. Od sezonu 2009-2010, od 2010 roku, kolejowz. Wygrał. Niektórzy twierdzili, że znowu skończy w lidze na drugim miejscu, ale nie. czy ktoś jest skontyzjowany, czy, czy ktoś grał pół sezonu, czy, czy mniej, czy więcej. Jakie były powody tego, że nie grał tyle, ile chciał. To jest moment wielkiej, wielkiej radości. Oczywiście takie momenty w życiu to, można powiedzieć, wyjątki. Na co, dzień, na co dzień jest codzienność, jest rzeczywistość, z którą trzeba się zmagać. I myślę, że każdy mistrz Polski ma bardzo dużo do to Pewnie niedługo się zajmą tym bardziej, że wakacje po reformie niezwykle krótkie. Odpowiedzialność teraz na leku będzie większa. Miś Polski zobowiązuje misz Polski jakby wchodzisz na szczebel, który no, ciężko jest, wiadomo, ciężko jest utrzymać, ale przede wszystkim odpowiedzialność za biorą też, też za naszą piłkę, za za to, jak będą. Kluby nasze reprezentowane w europejskich pucharach, a nas interesuje Polaków przede wszystkim to, żeby po raz pierwszy udało nam się zagrać już w tej nowej formule na lidze Ligi Mistrzów. Tego życzymy lechowi z całego serca, bo udało się trenerom i, i działaczom też dokonać takich transferów, bo bez wątpienia ten zespół tego potrzebuje. Żebyśmy mieli kolejne takie chwile szczęścia przeżywając. Miejmy nadzieję, że z udziałem już mistrza Nowego mistrza Polski. Trener Maciej Skorza nie jest wyjątkiem. Jest człowiekiem, którego życie też doświadczyło. W sensie tego, czego można zaznać, kiedy jest się trenerem. Pamiętasz triumfy z Wisłą Kraków. Wygrane pierwsze miejsca raz, drugi, kolejny sezon i moment, w którym zdaje się po meczu w Białymstoku, w którym miała Gwiazda znowu nie strzeliła gola. można powiedzieć na pierwszym miejscu w tabeli takie rzeczy zmieniają takie rzeczy wpływają na człowieka powodują że, że, że za jakiś czas No właśnie my wszyscy którzy patrzymy na piłkarzy na trenerów a przecież kibice też bez przerwy ich obserwują analizują każdą ich decyzję jest wielu takich którzy mówią ja znam się lepiej to wszystko towarzyszy tej pracy i trzeba sprostać tej presji. Trzeba też wyciągać na bieżące wnioski, bo świat, świat nie staje Jeżeli dzisiaj jesteś dobrym trenerem, to nie jest powiedziane, że za 3 lata też będziesz dobrym trenerem, jeżeli za nie pewne rzeczy. Światnie no, też zmienia o tyle dobrze, że no już inni piłkarze chcą też do Polski przychodzić. Innych piłkarzy udaje nam się zakontraktować. Myślę o przykładzie przykład Jerticza w Lechu. Stać nas na to, żeby ściągnąć się no, takimi stadionami. I już. Myślę, że momentami naprawdę ciekawymi rozgrywkami, ja nie mówię, że ta liga jest dużo, dużo lepsza, na pewno jest ciekawsza, na pewno jest bardziej taka otwarta dla młodych zawodników. Magdalena! Chodź dla wszystkich jesteś, nie ma Ciebie nic. Jaka drzazga w Twoim smutnym sercu tkwi.